Podczas tego wykładu kontynuujemy analizę drugiego rozdziału w listu do Rzymia. Dotychczas powiedzieliśmy o zasadach Bożego Sądu i ich zastosowaniu. Uznaliśmy także, że są sprawy dotyczące Bożego Sądu, które nie zostały nam ujawnione. Boże Sądy są niezbadane. Ci z nas, którzy doświadczyli w życiu Bożego Miłosierdzia, wiedzą, że Bóg zawsze, jeśli tylko może, okazuje nam miłosierdzie. Dlatego musimy Mu ufać. Zajmiemy się teraz kwestią sumienia, co jest raczej dość trudnym zagadnieniem. Chcę wyraźnie podkreślić, że niektóre rzeczy, o których mówi Paweł, nie zawsze są łatwe do zrozumienia czy interpretacji, ale nigdzie nie jest powiedziane, że będzie to łatwe. W rozdziału drugiego będziemy czytali najpierw wersety od 13 do 15, a następnie od 26 do 27. Razem dają nam one wyobrażenie o tym, w jaki sposób Bóg traktuje ludzi, dla których jest niedostępne objawienie Boga ani przez słowo, ani zakon, ani w późniejszych pismach. List do Rzymian, rozdział 2, wersety od 13 do 15. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Paweł używa w tym wersecie dwukrotnie słowa zakon, używa go w znaczeniu zakonu Mojżeszowego, stawiając go za przykład prawa doskonałego, danego przez Boga. Ale to, co mówi, odnosi się także do innych form prawa. what says applies also to other forms of law. Są tylko dwa sposoby osiągnięcia sprawiedliwości. Pierwszy polega na przestrzeganiu prawa czy zasad, a drugi na zaufaniu Bogu w wierze. Naturalnym odruchem każdego człowieka, który staje wobec zagadnienia usprawiedliwienia, jest myślenie w kategorii zasad. Spotkałem Pana, będąc w armii brytyjskiej, i potem już jako chrześcijanin spędziłem w armii jeszcze cztery i pół roku. Kiedy mówiłem innym żołnierzom o Panu i o zbawieniu, ich reakcja prawie zawsze była taka sama. Wymieniali całą listę zasad, jakich przestrzegali. Każdy miał listę skrojoną na miarę swoich potrzeb. Nie cudzołożę, nie piję, nie robię tego czy tamtego. Uh, the... Taka była naturalna, natychmiastowa reakcja. So dla wszystkich ludzkich istot myślenie kategoriami przestrzegania zasad jest naturalne, kiedy podnoszone jest zagadnienie sprawiedliwości. To, co Paweł pisze, odnosi się nie tylko do zasad prawa Mojżeszowego, ale do każdego zbioru zasad, przy pomocy którego ludzie starają się uczynić siebie sprawiedliwymi. Jednak niemożliwe jest osiągnięcie sprawiedliwości poprzez przestrzeganie zasad, bez względu na to, jakie by one nie były. Sąd po waszych minach jesteście zdziwieni. Wiedziałem, że tak będzie. Niedawno, przemawiając do dużej grupy zebranych, przypadkowo, nie zdając sobie sprawy z wrażenia, jakie może ono wywrzeć, wypowiedziałem następujące zdanie. Oczywiście, chrześcijaństwo nie jest zbiorem zasad. Gdybym im powiedział, że nie ma Boga, to prawdopodobnie byliby mniej zaszokowani. Ale taka jest prawda. Chrześcijaństwo nie jest zbiorem zasad. Nie osiągniemy sprawiedliwości Bożej przestrzegając zasad. Oczywiście zasady mają swoje miejsce w życiu. Będę to wyjaśniał później. Paweł pisze, że ludem Bożym nie jest ten, który słucha zakonu, bez względu na to, czy jest to zakon Mojżesza, czy jakiekolwiek inne prawo. Usprawiedliwiony zostaje ten, który je wypełnia. To nie słuchacze za koło są sprawiedliwi czy usprawiedliwieni. Oba te słowa znaczą to samo. Ale ci będą usprawiedliwieni, którzy go stosują. I nie jest powiedziane, że będą sprawiedliwi, ale że Bóg uzna ich za sprawiedliwych. Nikt z nas nie może być sprawiedliwy, dopóki Bóg go nie usprawiedliwi. Następnie Paweł podnosi bardzo ważną kwestię sumienia. Werset 14. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie ma. Nie mają żadnego bezpośredniego objawienia Bożego Prawa, ale jest w nich coś, co odgrywa w ich wnętrzu taką samą rolę jak Prawo. Werset 15. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. W angielskim i polskim przekładzie nie jest to widoczne, ale z oryginału wynika, że to nie prawo jest zapisane w ich sercach, ale działanie prawa. Każdy z nas posiada w sobie coś takiego, co wywołuje takie skutki jak działanie prawa. Dzięki temu nie stajemy się sprawiedliwi, ale dochodzimy do momentu, w którym dostrzegamy potrzebę Bożego Miłosierdzia w celu usprawiedliwienia nas. To jest zasadnicza różnica. Wierzę, że sumienie spełnia w nas taką funkcję. Jest o tym mowa w dalszej części wersetu. Sumienie mówi nam, skłamałeś. Następnie Paweł przedstawia nam swego rodzaju scenę z rozprawy sądowej, która rozgrywa się w nas samych. Jedna z naszych myśli jest taka, to prawda, skłamałem. Ale druga myśl przychodzi następująca. Tak naprawdę to nie było kłamstwo, po prostu trochę przesadziłem. Paweł pisze, że taka scena sądowa rozgrywa się wewnątrz każdego z nas. Czy wiecie o tym, że takie rzeczy się dzieją? Kto z was doświadczył w swoim wnętrzu czegoś takiego? Właśnie o tym Paweł mówi i stwierdza, że sumienie odgrywa w życiu ludzi taką samą rolę jak zakon. Nie czyni ludzi sprawiedliwymi, ale wskazuje im, że potrzebują Bożej łaski. Takie samo jest zadanie zakonu, uświadomić nam, że potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Do pytań związanych z celem, dla którego Bóg dał ludziom zakon, na które nie odpowiedzieliśmy, powrócę niedługo. Tak więc mamy poganina, człowieka, który nie ma żadnej wiedzy o Bogu. Jednak gdzieś w środku ma w sobie coś, co kontroluje jego zachowanie. Mając do czynienia z ludźmi prymitywnymi, czy powiedzmy takimi, którzy nie mają nic wspólnego z Bogiem, zauważyłem, że wykazują wrażliwość, jeśli chodzi o mówienie kłamstw. Sumienie przekonuje ludzi, że nie mówią prawdy. Powszechne jest także poczucie odpowiedzialności za własną rodzinę. Prymitywne ludy są o tym przekonywane przez Boga. Większość z nich ma głębokie poczucie obowiązków obecnej najbliższych, o wiele głębsze niż mają współcześni Amerykanie. Jak widzimy, różne są sposoby działania sumienia. Paweł przedstawia nam swego rodzaju obraz rozprawy sądowej odbywającej się w naszej świadomości. Sumienie jest oskarżycielem, a myśli zmagają się ze sobą. Jedne mówią, to prawda, a inne, to nie była pełna prawda, ale nie było to też prawdziwe kłamstwo. I tak dalej. W tym stylu to się odbywa. Proszę, powiedzcie mi, jaka jest różnica pomiędzy czymś, co tak naprawdę nie jest kłamstwem, a tym, co naprawdę jest kłamstwem. Po prostu wszyscy chętnie się usprawiedliwiamy, nawet sami przed sobą. Paweł maluje przed nami ten bardzo żywy obraz wewnętrznej sceny sądowej i twierdzi że ludzie, którzy nie podlegają zakonowi ani innym prawom, posiadają sumienie, które wytwarza w nich ten sam skutek, jaki daje zakon. Nie jest tym skutkiem sprawiedliwość, co z ogromną mocą chcę podkreślić, ale przekonanie o potrzebie Bożego miłosierdzia. List do Rzymian, rozdział drugi, wersety 26 i 27. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, człowiek niereligijny, zachowuje przekazania zakonu, kolu, jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? Słowo przetłumaczone tutaj wymagania lub przekazania jest bardzo ważne i będziemy do niego jeszcze niejednokrotnie wracać w tym studiu. Oznacza ono, że na nas został nałożony wymóg właściwej odpowiedzi, właściwej reakcji i jest bezpośrednio związany z greckim odpowiednikiem słowa sprawiedliwy. W języku greckim to podobieństwo jest bardzo wyraźne. Sprawiedliwy brzmi dikaios, a słowo, o którym mówimy, dikaioma, czyli właściwa odpowiedź na prawomocne wymagania. Pozwólcie, że przetłumaczę te wersety w następujący sposób. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, Właściwie reaguje na prawomocne wymagania. Czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? Przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził Ciebie, Paweł mówi tu do Żydów, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. To, jak Bóg patrzy na ciebie, nie zależy od przestrzegania zewnętrznych rytuałów, ceremonii czy form, ale od wewnętrznej reakcji twojego serca. Paweł stwierdza bardzo wyraźnie, że w wielu przypadkach ludzie religijni reagują gorzej od ludzi niereligijnych. Nie wiem, czy powinienem o tym mówić, bo mogę Was tym urazić Ale dawno temu, na początku naszej służby Mój zięć, który jest dyrektorem naszej misji Szukał kogoś do pracy Chodziło chyba o pakowanie i wysyłkę naszych materiałów Powiedział, że znalazł odpowiednią firmę Ale dodał przepraszającym tonem Niestety, ci ludzie nie są chrześcijanami Odpowiedziałem na to, chwała Bogu czy wiecie o tym, że księgarnia pod nazwą Jezus Cię kocha, nie płaci swoich rachunków? <laughs> Czy rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć? Ludzie wygłaszający piękne religijne mowy niekoniecznie potrafią uwalniać. Bóg jest zainteresowany ludźmi, którzy uwalniają, a nie tylko mówią. Idźmy dalej. Wersety od 17 do 25. W tym fragmencie Paweł skupia się bezpośrednio na Żydach i podaje kilka przykładów ilustrujących, w jaki sposób łamią oni zakon, chociaż się nim chlubią. Werset 17 Jeśli tedy ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie i chlubisz się Bogiem, nie chcę nikogo atakować, ale ponieważ mieszkam w Izraelu, mogę stwierdzić, że zupełnie się to nie zmieniło. 19 wieków nie zmieniło tej sytuacji ani trochę. I jest dokładnie taka sama, jak opisuje ją Paweł. Muszę uważać na to, co mówię, ale przypominam sobie kiedyś, gdy mieszkaliśmy w Jerozolimie. Zamówiliśmy meble w żydowskiej firmie stolarskiej. U Żydów jest to dobre i wysoko cenione rzemiosło, prawda? Ludzie z tej firmy dostarczyli nam krzesła. Chcąc okazać gościnność, zaproponowałem im kawę. Ale odmówili, twierdząc, że nie mogą pić w naszym domu. Nie byłem na tyle zorientowany w zasadach ortodoksyjnego judaizmu, aby wiedzieć, że nie mogą jeść w niekoszernym domu. Nasz dom nie był koszerny, dlatego nie mogli u nas pić ani jeść, żeby się nie skalać. Problem jednak w tym, że oszukali nas na krzesłach. Nie pamiętam na jaką sumę. Mówię wam, Biblia jest bardzo aktualną książką. Oczywiście nie twierdzę, że tylko Żydzi potrafią postępować w ten sposób. Wszyscy wiemy, że tak nie jest. Werset 18. I znasz wolę jego, i umiesz rozróżnić dobre od złego. Można to lepiej przetłumaczyć. Znasz subtelne różnice pomiędzy tym a tamtym. Wiesz, co jest koszerne, a co nie jest koszerne. Wierzcie mi, zasady koszerności są bardzo skomplikowane. Aby mieć absolutną pewność, że postąpiło się dobrze, trzeba mieć prawniczy umysł i do tego prawnika, który umie dobrze doradzić. Ruth od wielu lat żyła jak żydówka i nadal jest żydówką. Kiedy w jej domu powstał problem koszerności, to poddała się tym zasadom, ale tylko do momentu, kiedy odkryła, że wymaga to także posiadania dwóch zmywarek do naczyń. Jedną do naczyń, w których było mięso, a drugą do naczyń, w których było mleko. Jej ekonomiczny i niereligijny umysł powiedział po prostu, tak daleko się nie posunę. Do pewnego stopnia jest to typowe. Lepiej będzie oczyszczone, jeśli zrobi się to w dwóch zmywarkach. Ale kontynuujmy na wykład. Mercety, od 18 do 20 I znasz wolę Jego. I umiesz rozróżnić dobre od złego. Znasz subtelne różnice. Będąc pouczonym przez zakon. I uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy. Jakim jednym słowem moglibyśmy scharakteryzować takiego człowieka? Jest dumny, arogancki, Myślę, że nic łatwiej nie przyczynia się do powstania dumy niż religijna wiedza. Jak wielu z Was grozi popadnięcie w dumę z powodu poznania? Tak jest. Dlatego bądźmy ostrożni. Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego, nie pouczasz. Bracia i siostry, chcę Wam zadać pytanie. Czy nie sądzicie, że obecnie świat zadaje to samo pytanie Kościołowi? Czy nie wydaje się wam, że to odnosi się dokładnie do nas, którzy nazywamy siebie chrześcijanami? Sytuacja się odwróciła. Świat nadal osądza Żydów według różnych standardów, ale mimo to uwaga świata w naszej części globu skupia się na nas, chrześcijanach, ponieważ robimy rzeczy, o których mówimy innym ludziom, że nie powinni ich robić. Czy to jest w porządku? W zeszłym roku razem z Ruth podróżowaliśmy po całym świecie. Od Australii poprzez Papuę Nową Gwineę, Malezję, Singapur do Indonezji. We wszystkich tych krajach nagłówki wszystkich gazet informowały o skandalach, jakie miały miejsce w kręgach związanych z telewizyjnymi programami chrześcijańskimi. Codziennie nagłówki były poświęcone temu, co dzieje się w Kościele w Ameryce, chociaż na pewno mogły tam być umieszczone ważniejsze informacje. Chcę, abyście zrozumieli, że to, co Paweł mówi, jest bardzo na czasie. To nie jest coś z przeszłości, ani żadna religijna teoria. To jest rzeczywistość. Sami musimy postawić się w miejsce ludzi, do których zwracał się Paweł i zastanowić się, czy nie odnosi się to do nas dzisiaj. Wróćmy do wersetu 21 Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz, który głosi, żeby nie kradziono, kradniesz, który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz, Później wrócimy do tego jeszcze dokładniej. Teraz powiem tylko, że życie według zasad, które zabraniają robienia czegoś, w gruncie rzeczy tylko uposabia Cię do łamania tychże zakazów. Później głębiej się nad tym zastanowimy. Przypuśćmy, że masz pięcioletnią córkę. Któregoś wieczoru wyszłaś z domu A kiedy wróciłaś, okazało się, że córeczka otworzyła wszystkie twoje szuflady Wyrzuciła wszystkie chustki, bielizny i tak dalej I świetnie się bawiła Lekko zdenerwowana mówisz córce Nie wolno tak robić Na startym tygodniu wychodzi znowu z domu Ale tym razem nakazujesz dziecku Posłuchaj uważnie, nie pozwalam ci dotykać tych szuflad Nawet się do nich nie zbliżaj Wiecie, co dzieje się w maleńkim umyśle takiego dziecka? Jest tylko jedna rzecz, którą chcę zrobić Otworzyć te szuflady. Lady. Rozumiecie? Taka jest prawda. Ta zasada odnosi się także do religii. Wygłaszając skazania przeciwko czemuś, w końcu sprawiamy, że ludzie chcą to robić. Pamiętam czasy, kiedy byłem nastolatkiem. W porównaniu z innymi ludźmi nie miałem w domu wielu zakazów, ale zawsze chciałem zrobić to, czego mi zakazywano. Taka jest prawda. Te stwierdzenia... Odnoszą się, tak jak to miało miejsce, 19 wieków temu. Dokładnie do takich samych ludzi również w dzisiejszym Izraelu. Biblia jest bardzo dokładna i bardzo na czasie. Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa, święte rzeczy kradniesz? Muszę przyznać, że nie jestem do końca pewien, w jakim celu Paweł to powiedział. Ale w księdze Malachiasza jest coś, co mogłoby to wyjaśnić. Księga Machaliasza jest księgą, w której Bóg dokonuje rozrachunku z narodem żydowskim po 12 wieków obowiązywania zakonu. Tu jest posłanie skierowane do Malachiasza. Księga Malachiasza, rozdział trzeci, wersety siódmy i ósmy. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, wtedy i ja zwrócę się ku wam, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? Co mamy zrobić? Następnie Bóg mówi... Czy człowiek może oszukiwać Boga, bo wy mnie oszukujecie? Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Bóg obciąża tutaj Izrael zarzutem kradzieży uświęconych rzeczy. Myślę, że prawdopodobnie to miał Paweł na myśli, ale nie mogę tego stwierdzić na pewno. Paweł mówi, uczycie innych ludzi, że nie powinny kraść, a sami okradacie Boga. Czy można to samo powiedzieć o współczesnych chrześcijanach? Czy niektórzy z nas okradają Boga? Czy kładziemy rękę na rzeczach, które prawowicie należą do Boga? Nie sądzę, aby składanie dziesięciny odnosiło się do chrześcijan tak, jak odnosiło się do ludzi pod zakonem Mojżesza, ale jestem przekonany, że dziesięcina należy do Boga. Co zatem robisz, kiedy częstujesz się tym, co należy do Boga? Kradniesz. Przypuszczam, że okradanie Boga jest o wiele gorszą rzeczą niż okradanie innych ludzi. Przejdźmy teraz do stanowiska Boga wobec zewnętrznych obrzędów. Właściwie już o tym powiedzieliśmy, ale powtórzmy. Wersety 28 i 29. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest im na zewnątrz. I nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele.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 Faktyczne znaczenie ma stosunek naszego serca do Boga. Czy wiecie o tym, że słowo Żyd pochodzi od słowa Jehuda lub Juda? Jehuda znaczy chwała. Paweł mówi, że jesteś prawdziwym Żydem, prawdziwym Jehudi. To jest hebrajski odpowiednik tego słowa. Jeśli chwała Twoja pochodzi od Boga i opiera się na tym, kim jesteś wewnątrz, a nie na Twoich zewnętrznych aktach, Według mojego zrozumienia, a możecie się ze mną nie zgodzić, Paweł nie mówi w tym fragmencie, że każdy, kto wierzy w Boga, jest Żydem. Słyszałem taką interpretację, ale nie zgadzam się z nią zarówno Żydzi, jak i nieżydzi, którzy przyszliśmy do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy członkami ciała, ale to, że jestem chrześcijaninem, nie czyni ze mnie Żyda. Czy zgadzacie się ze mną? Zrozumienie tego jest ważne, ponieważ słyszy się dzisiaj nauczanie, że wszyscy jesteśmy Żydami, a zatem wszystko, co zostało powiedziane o Żydach i do Żydów, odnosi się również do nas. Paweł nie powiększa liczby ludzi, którzy mają prawo nazywać się Żydami, ale ogranicza ją do tych, którzy spełniają wewnętrzne warunki. Ta sprawa jest bardzo ważna, ponieważ na stosunek do Żydów ma w Bożych oczach ogromne znaczenie. Przeczytajmy podobny fragment z dziewiątego rozdziału listu do Rzymian, w którym, jak już mówiłem wcześniej, Paweł pisze, że Bóg dokonuje wyboru. Paweł boleje nad niewiernością wielu Żydów. Mówi o tym z wielkim żalem. A następnie w werdecie szóstym dodaje. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. Te słowa nie oznaczają, że niektórzy ludzie nie pochodzą z Izraela. One znaczą, że są ludzie pochodzący z Izraela, którzy nie są Izraelem. To jest skomplikowane, ale postarajcie się to zrozumieć. Jakie warunki należy spełnić, aby zostać Izraelem? Wersety siódmy i ósmy. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak, od Izaaka z was się będzie potomstwo twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. To nie zewnętrzne obrzędy, ale uchwycenie się wiarą obietnicy Boga, że jest się uznanym za prawdziwego Żyda lub prawdziwy Izrael. W liście do Galacjan, w szóstym rozdziale, wersetach piętnastym i szesnastym, została przedstawiona ta sama zasada. Nie chodzi o to, co zewnętrzne, ale o to, co wewnętrzne. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Rzeczywiście się liczy to, co dzieje się wewnątrz Ciebie przez moc Boga. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym. Mamy tu Żydów i nie Żydów. Ci, którzy tej zasady trzymać się będą, to jest zasady nowego stworzenia, są poganami narodzonymi na nowo przez wiarę w Jezusa. W nich zaszła przemiana wynikająca z duchowych narodzin. Następnie Paweł mówi i nad Izraelem Bożym. Kto to jest Izrael Boży? Zwykle chrześcijanie używają tej nazwy wobec Kościoła, ale uważam, że to jest niczym nieusprawiedliwione. Izrael Boży to ta część Izraela, która uchwyciła się obietnicy, uznała Mesjasza i przyjęła błogosławieństwa Nowego Przymierza. Paweł nazywa wierzących nie-Żydów tymi, którzy tej zasady trzymać się będą, a Izraelem Bożym wierzących Żydów. Jednak takie podejście jest wyjątkowe. Myślę, że w całym Nowym Testamencie są tylko trzy takie miejsca. Drugi i dziewiąty rozdział w listu do Rzymian oraz szósty rozdział w listu do Galacja. W tych miejscach Paweł ogranicza znaczenie słowa Żyd lub Izrael do tych, którzy są prawdziwymi wierzącymi. Oprócz tych miejsc w całym Nowym Testamencie słowa Żyd i Izrael odnoszą się do ludzi, którzy są potomkami Abrahama, Izaka i Jakuba. Ale Paweł wskazuje, że ważne nie jest to, co zewnętrzne, ale to, co wewnętrzne. Pozwólcie, że wyrażę to w terminologii chrześcijańskiej. Najważniejsze nie jest to, że zostałeś ochrzczony, ale to, co się stało w twoim wnętrzu. To jest ważne i na to Bóg patrzy. Muszę wam powiedzieć, że wśród religijnych ludzi ta prawda nie jest popularna. Jest niepopularna zarówno wśród chrześcijan, jak i wśród Żydów, ale nie mniej, taka jest prawda, dlatego musimy brać ją pod uwagę. Na poprzednim wykładzie omawialiśmy grzechy ludzi religijnych. Żydzi zostali wybrani przez Pawła jako przykład, ale nie są jedynym przykładem. Mówiłem także o tym, że to, co dotyczyło Żydów w pierwszym wieku, pod wieloma względami odnosi się również do chrześcijan w XX wieku. Nie możemy czytać słów Pawła jako skierowanych do innych ludzi i nie mających odniesienia do nas samych. Musimy wiedzieć, w jaki sposób odnoszą się także do nas. Wcześniej mówiliśmy również o pięciu zasadach Bożego Sądu, które teraz w skrócie przypomnimy. Przede wszystkim, Boży Sąd jest według prawdy, według prawdy Jego Słowa. Po drugie, następuje w oparciu o nasze uczynki, czyli to, co robimy. Po trzecie, nie ma w nim stronniczości, nie ma względu na osobę. Po czwarte, jesteśmy sądzeni według miary dostępnego nam światła. Im większe światło, tym surowszy sąd. I po piąte, sądzone są nie tylko nasze zewnętrzne działania, ale wewnętrzne motywy i intencje serca. Następnie Paweł ujmuje tych, których Bóg przyjmuje i tych, których odrzuca, w jedną kategorię obejmującą wszystkie wieki i wszystkie rasy. Bóg przyjmuje tych, którzy trwają w robieniu dobra, dążą do chwały, czci i nieśmiertelności. Słowo robienie wskazuje na uczynki, a dążenie oznacza wiarę. To wiara działa i tego Bóg oczekuje. Następnie Paweł omawia różnicę pomiędzy zewnętrznymi religijnymi aktami, a rzeczywistością wewnętrznych przeżyć z Bogiem. Wskazuje, a popiera to wieloma przykładami, że zewnętrzne obrzędy czy ceremonie nie są akceptowane przez Boga i nie wystarczają, aby zostać uznanym za sprawiedliwego. Przechodzimy teraz w naszym studium do trzeciego rozdziału listu do Rzymian. Nadal jednak pozostajemy przy założeniu, że wiedza o tym, co jest dobre i poznanie Bożych praw same w sobie nie czynią nas sprawiedliwymi. Wręcz przeciwnie, zwiększają naszą odpowiedzialność. Ponownie, w pierwszym wersecie Paweł odnosi to do swojego ludu, Żydów List do Rzymian, rozdział trzeci, werset pierwszy Czymże więc góruje Żyd? Albo co za pożytek jest obrzezania? Ktoś może powiedzieć, że skoro obrzezanie nie sprawia, że jest się przyjętym przez Boga To po co to robić? Po co Bóg nałożył te wszystkie zarządzenia na Żydów? Jaki z tego pożytek? Paweł odpowiada, że wielki. Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. To znaczy Żydom. Chcę podkreślić, że dzisiaj wyrocznie Boże są powierzone chrześcijanom. Nam zostało udostępnione pełne Boże Słowo. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Lepiej jest to przetłumaczyć, niektórzy byli niewierni. Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Wskazywałem już na samym początku, że słowo wiara nie tylko oznacza to, w co wierzymy intelektualnie, ale oznacza nasze osobiste zobowiązanie wobec Boga. Dlatego zamiast mówić tu o niewierze, lepiej mówić o niewierności. Ich niewierność. Niewierność niektórych Żydów nie niweczy Bożej wierności. Bóg pozostawał wierny nawet wtedy, kiedy Izrael był niewierny. To właśnie Paweł chciał powiedzieć. Tak więc Paweł pyta, czy niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Następne słowa w tym przekładzie brzmiał. Z pewnością nie. Stary przekład podaje. Nie daj tego, Boże. Ponownie Paweł myśli tutaj jak Żyd. Jest to typowo hebrajskie sformułowanie, helila. Zastanawiałem się, jak najlepiej to przetłumaczyć. I doszedłem do wniosku, że właściwym będzie, niech zginie ta myśl. Jak można o czymś takim w ogóle pomyśleć? Od tej chwili, wszędzie tam, gdzie będzie Helilah, będę czytał, niech zginie ta myśl. W tym hebrajskim słowie nie zawiera się imię Boże. Wyraża ono tylko rzecz nie do pomyślenia. Jak można pomyśleć lub sugerować coś takiego? Dlatego czytajmy, niech zginie ta myśl. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano, abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Ten cytat pochodzi z psalmu 51, który jest wielką pokutną modlitwą Dawida, wypowiedzianą w chwili, kiedy zaczął żałować za grzechy morderstwa i cudzołóstwa. Poprzedza go następujące zdanie. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. To są zadziwiające słowa, ponieważ Dawid zamordował człowieka i zabrał mu żonę. Można powiedzieć, że zgrzeszył przeciwko temu człowiekowi i jego żonie. Jednak w chwili wielkiej udręki Dawid mówi, przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Dawid znalazł się w miejscu, do którego może nas doprowadzić tylko Duch Święty. W miejscu, w którym zaczynamy sobie uświadamiać, że bez względu na to, jak bardzo nasze uczynki i winy krzywdzą innych ludzi, najgorsze jest to, że dotykają samego Boga. Chyba Charles Finney nazwał taki stan prawdziwą pokutą. Powiedział także, że nie doszliśmy do prawdziwej pokuty, jeśli konsekwencje naszych grzechów dotykają tylko innych ludzi. Prawdziwa pokuta ma miejsce wtedy, kiedy widzimy, że nasze grzechy uderzają w samego Boga. Muszę powiedzieć, że we współczesnym kościele jest niewiele takiej pokuty i rezultaty tego są oczywiste. Dawid miał wewnętrzne objawienie tego, jak strasznie jego grzech dotknął wszechmocnego Boga. Dręczył się tym, że zawinił wobec Boga. Będąc człowiekiem wybranym przez Boga na króla, zdradził Boga i zawiódł Jego zaufanie. Następnie mówi, w świetle tego, Boże, wszystko, co mówisz, jest prawdą. Kiedy nas sądzisz, Twoja prawda zwycięża. Myślę, że to bardzo ważne, abyśmy w jakiś sposób doszli do takiego przekonania. Bóg zawsze ma rację. To, co mówi, zawsze jest prawdą. On nigdy się nie myli. Czyż nie zdarza się nam myśleć w pewnych sytuacjach, że Bóg nie postępuje całkiem w porządku? Boże, nie jestem całkowicie przekonany, że mogę zaufać sposobowi, w jaki działasz w tej sytuacji. To naprawdę wymaga wielkiej pracy Ducha Świętego, aby doprowadzić nas do takiej wiary. Czytałem kiedyś objawienie Jana, rozdział 4, werset 11, w jakimś innym przekładzie. W starym przekładzie Biblii króla Jakuba jest ten werset przetłumaczony następująco. Dla Twojej przyjemności wszystko jest i zostało stworzone. W tłumaczeniu, które czytałem, zostało to ujęte inaczej. Wszystko zostało stworzone tak, ponieważ Ty chciałeś, aby tak zostało stworzone. Było to dla mnie objawienie. Nie wiem, czy potrafię Wam to dobrze przekazać, ale najważniejszym i wystarczającym powodem istnienia czegokolwiek jest ten, że Bóg tak chciał. Nie ma ważniejszej przyczyny dla czegokolwiek niż Boże pragnienie i Jego wola. To brzmi bardzo prosto, ale musimy dotrzeć do miejsca, w którym ugniemy się przed Bogiem, Jego sądami, postępowaniem i wolą. I powiemy, Boże, wszystko, co mówisz i robisz, jest w pełni doskonałe. Wróćmy do słów Mojżesza skierowanych do Izraela. Wszystkie jego drogi są doskonałe, a wszystkie dzieła sprawiedliwe. Bóg nigdy nie zrobił niczego niesprawiedliwego. Mam nadzieję, że w rezultacie naszego studium nad listem do Rzymian zyskacie nowy obraz pełnej sprawiedliwości Boga. Aby to osiągnąć, musimy się ukorzyć. Być może nie popełniliśmy dokładnie tych samych grzechów, które popełnił Dawid. Ale i tak w każdym z nas są rzeczy, które w Bożych oczach są straszne. Myślę, że Filip miał rację, mówiąc, że musimy dojść do takiego miejsca, w którym Duch Święty objawi nam, co nasze grzechy wyrządziły Bogu. Czasami Bóg musi nas prowadzić wyboistą drogą, ale jest ona właśnie tym miejscem, o którym mówi Paweł w cytowanym wcześniej fragmencie. Bardzo często w liście do Rzymian Paweł uprzedza zastrzeżenia, jakie mogą być kierowane pod adresem jego nauczania formułuje te zastrzeżenia, a następnie na nie odpowiada. To również jest typowy sposób myślenia Żyda. Sposób myślenia Żydów nazwałbym talmudycznym. Na zmianę stawiają tezy i antytezy. Myślę, że jest to jedna z przyczyn, dla których jest tak wielu dobrych prawników wśród Żydów. Balansowanie między tezą a antytezą jest częścią umysłowości i tradycji żydowskiej. Inną rzeczą jest to, że kiedy zadasz Żydowi pytanie, to zazwyczaj odpowie Ci pytanie. Jeśli przyglądnicie się nauczaniu Jezusa, to stwierdzicie, że był prawdziwym Żydem. Prawie zawsze, kiedy zadawano mu pytanie, odpowiadał pytaniem. Co z rozwodami? Pytano. Czy nie czytaliście? Odpowiadał i tak dalej. Tak więc Paweł przewiduje zastrzeżenia innych Żydów. Wierzcie mi, że wszystkie te zastrzeżenia nadal są dzisiaj podnoszone przez Żydów, którzy stają wobec Ewangelii. List do Rzymian, rozdział 3, wersety 5 i 6. Jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię, z pewnością nie. Niech zginie ta myśl, bo jak Bóg ma sądzić ten świat? Paweł wyobraża sobie, że ktoś mówi, z tego co nam mówisz, wynika, że im bardziej będziemy niewierni, tym więcej chwały przypadnie Bogu za Jego wierność. W takim razie, chcąc oddać Bogu chwałę, bądźmy niewierni. Czy rozumiecie to? Istnieje taka wątpliwość. Paweł na nią odpowiada, niech zginie ta myśl. W wersecie siódmym wraca do tego samego problemu. Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały Jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik? Skoro mój grzech uwielbia Boga, bo uwydatnia Jego wierność, to dlaczego miałbym być sądzony? Wierzcie mi, takie zastrzeżenia nadal są dzisiaj przedstawiane. <śmiech> I czyż jest tak, jak nas potwarzają i jak niektórzy powiadają, że my mówimy, czyńmy złe, aby przyszło dobre? To jest wypaczenie Ewangelii. Na podstawie moich doświadczeń na Bliskim Wschodzie mogę powiedzieć, że jest to powszechne wypaczenie Ewangelii, zarówno wśród Żydów, jak i muzułmanów. Fałszywie przedstawiają chrześcijańską wiarę jako sposób na robienie tego, na co ma się ochotę i uchodzenie przed odpowiedzialnością. Taka reakcja jest typowa na Bliskim Wschodzie. Paweł rozprawia się z tym krótko, mówiąc, potępienie takich jest sprawiedliwe. Paweł nie chce tracić czasu na ludzi myślących w ten sposób. Zasługują na potępienie, ponieważ słyszeli prawdę, ale rozmyślnie ją odrzucili. Werset dziewiąty. Cóż więc, przewyższamy ich, to znaczy Żydzi, nie Żydów? Wcale nie. Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Wszyscy są winni grzechu, czy jesteśmy Żydami, czy jesteśmy Grekami? Jedną rzecz mamy wspólną, jesteśmy grzesznikami. Bóg pragnie, aby tę sprawę tak stawiać. Przez wiele lat miałem do czynienia z Żydami i mam żonę Żydówkę. Wiem, że najtrudniejszą rzeczą dla Żydów jest zrozumienie, że są grzesznikami. Zdziwilibyście się, jak bardzo trudno jest im to zrozumieć, a nie są w tym nieszczerzy. To jest zdumiewające. W kolejnych wersetach Paweł cytuje całą serię fragmentów ze Starego Testamentu. Każdy z nich potwierdza grzeszność wszystkich ludzi, a szczególnie Żydów. Paweł robi to, ponieważ zna swój naród i wie, z czym ma do czynienia. Tak więc przedstawia całą serię cytatów ze Starego Testamentu, dowodzących, że wszyscy przed Bogiem jesteśmy winni.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 Te słowa zapisane są w Starym Testamencie w dwóch miejscach. W psalmie 14 i psalmie 53. Przez Ducha Świętego Bóg sprawił, że zostały one zapisane dwukrotnie, aby nikt ich nie ominął. Przeczytajmy je z psalmu 14, gdzie jest napisane nieco więcej ważnych rzeczy. Werset pierwszy Głupi rzekł w sercu swoim Nie ma Boga Są znieprawieni Popełniają ochydne czyny Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił Niewłaściwa, zła wiara prowadzi do złego życia. Nie można źle wierzyć, a dobrze żyć. Mówiąc inaczej, nie można wierzyć dobrze, a żyć źle. Nasze życie wynika z naszej wiary. Kiedy powiedzieli, że nie ma Boga, wystawili się na wszelkie formy zła. Zwróćcie uwagę na werset drugi. Pan spogląda z niebios na ludzi, synów ludzkich. To znaczy, że Pan spogląda na cały rodzaj ludzki. W hebrajskim jest tutaj powiedziane, że Pan spogląda na synów Adama. Nie będziemy w to głębiej wnikać, ale chcę powiedzieć, że Biblia traktuje tylko o Adamie i jego potomkach. Wszędzie tam, gdzie jest mowa o synach ludzkich, w oryginale hebrajskim jest powiedziane synowie Adama. To bardzo ważne. Nie jestem w stanie teraz się w to zagłębiać, ale wielu biblijnych komentatorów uważa, że to całkiem możliwe, iż były inne rasy ludzkie na ziemi, ale Biblia się nimi nie zajmuje. Biblia traktuje tylko o Adamie i jego potomkach. To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ może prowadzić do wielu nieporozumień. Pan spogląda z niebios na synów Adama aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Chcę podkreślić, że człowiek w swoim naturalnym upadłym stanie nie szuka Boga. W ludzkim sercu nie ma takiego pragnienia. Dla mnie jest to bardzo oczywiste, bo nigdy nie miałem żadnego problemu z uwierzeniem, że byłem grzesznikiem. W tym tkwiła moja przewaga, kiedy spotkałem Pana. Przeżyłem osobiste spotkanie z Panem, będąc w armii, prawie w tym samym czasie, co mój bardzo religijny przyjaciel. Ale ja robiłem postępy prawie dziesięciokrotnie szybciej niż on, po prostu dlatego, że nie miałem problemów z uznaniem, że jestem grzesznikiem. Zwykle sobie powtarzałem, mimo wszystko byłem strasznym grzesznikiem. Tkwiło jednak we mnie pragnienie poszukiwania prawdy. Szukałem jej prawdziwie od dwunastego roku życia. Któregoś dnia czytałem ten psalm i Bóg powiedział do mnie, szukałeś prawdy tylko dlatego, że ja włożyłem Ci w serce takie pragnienie. Gdybym tego nie uczynił, nigdy nie zainteresowałbyś się prawdą. Zrozumiałem, że nie mogę sobie przypisywać tej zasługi. To bardzo ważne. Nikt sam siebie nie szuka Boga. Wielu z Was na pewno od dzieciństwa pragnęło Boga, ze względu na pochodzenie czy wychowanie, czy też dzięki cudownemu działaniu Boga. Chcieliście poznać Boga. Ale nigdy nie poczytujcie sobie tego za zasługę. Nigdy nie zakiełkowałaby w Was taka potrzeba, gdyby Bóg jej w Was nie zaszczepił. Pozostawieni sami sobie, niczego byście nie rozumieli i nie szukalibyście Boga. Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił. Nie ma ani jednego. Nie ma ani jednego. To ma swoją wymowę, prawda? I mimo, że jest to powiedziane w psalmach dwukrotnie, ludzie tego nie dostrzegają. Wróćmy do trzeciego rozdziału listu do Rzymian. Przeczytamy pozostałe wersety. Pochodzą one z psalmów albo ksiąg prorockich. Nie będziemy odczytywać wszystkich odnośników, ale niektóre zacytujemy. List do Rzymian, rozdział trzeci wersety od 13 do 18. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę. Jad żmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bujaźni bo Bożej przed ich oczami. Zastanówcie się przed chwilę nad tą listą. O czym jest tutaj najwięcej powiedziane? o ustach. Jakże to jest prawdziwe. Pierwsze cztery stwierdzenia są poświęcone ustom. Jakub napisał, że język jest krnąbrnym złem i że nikt nie może kontrolować własnego języka. W pierwszym roku II wojny światowej, co jest dość zabawne, byłem na konferencji poświęconej przyszłości społeczeństwa. To nie była religijna konferencja, chociaż ktoś tak powiedział. Powiedziałem sobie wtedy, że nikt nie może kontrolować własnego języka. To jest prawda. Wtedy po raz pierwszy stwierdziłem, że Biblia jest prawdziwa, praktyczna i dobrze opisuje rzeczywistość. Nikt nie może kontrolować własnego języka. Tak więc Paweł przytacza cytaty z psalmów i ksiąg proroków. Werset dziewiętnasty. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby cały świat podlegał sądowi Bożemu. To jest bardzo ważne stwierdzenie i odnosi się przede wszystkim do Żydów. Jest tutaj powiedziane, że nie należy pokazywać palcem na pogan, wypominając im, co robią i jakimi są ludźmi, Ponieważ to jest żydowska księga. Została dana przede wszystkim Żydom, a dopiero w drugiej kolejności odnosi się do innych ludzi. Wasza własna księga mówi wam, że nie ma nikogo, kto by czynił dobrze. Nie ma ani jednego. Wszyscy są zepsuci i wszyscy zbłądzili. W końcu Paweł dochodzi do wielkiego podsumowania. Ciężko pracował, żeby do niego dojść i my też, śledząc jego tok rozumowania, ciężko się napracowaliśmy. Ale tak już jest. Czytajmy werset 20. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Mamy tutaj podobną sytuację jak w poprzednim wykładzie. Paweł mówi przede wszystkim o zakonie Mojżesza, ale odnosi się to również do każdego innego rodzaju prawa. W Bożych oczach nigdy nikogo nie usprawiedliwi przestrzeganie zasad. To jest ważne i podstawowe stwierdzenie. Bardzo wielu z Was, uśmiecham się teraz do moich protestanckich braci i sióstr, twierdzi, nie jesteśmy pod prawem dzięki Bogu, nie jesteśmy pod prawem. Mimo to tworzymy sobie małe, głupie prawa. Każda denominacja ma własne prawa. Baptyści mają swoje, zielonoświątkowcy mają swoje i katolicy też mają swoje. Jednak żadne religijne prawo nie spowoduje, że ktoś z nas w Bożych oczach zostanie uznany za sprawiedliwego. Odeszliśmy od zakonu mojżeszowego, który był doskonałym prawem danym przez Boga i zwróciliśmy się do własnych ustaw. Nie twierdzę, że pewne organizacje czy ruchy społeczne nie potrzebują ustaw i przepisów. Każda grupa ludzi wymaga norm prawnych, regulujących stosunki wewnątrz grupy, ale przestrzeganie tych praw, nawet jeśli udałoby Ci się przestrzegać wszystkich 33 praw Kościoła Zielonoświątkowego, do którego należysz nie czynić je sprawiedliwym. Czy mam rację? Czy to prawda? Bóg otworzył mi oczy na tę prawdę wiele lat temu, jak sądzę ze względu na moją filozoficzną przeszłość. Główną kwestią Nowego Testamentu jest to, czy stajemy się sprawiedliwi dzięki przestrzeganiu prawa, czy przez wiarę. W trakcie mojego chrześcijańskiego życia i służby nigdy nie spotkałem się z żadnymi poważnymi rozważaniami na ten temat. Po prostu wyrzuciliśmy prawo Mojżesza, a na jego miejsce wprowadziliśmy siedem własnych głupich, małych zasad. Nie chodzi mi o to, że zawsze wszystkie zasady są głupie, ale są głupie wtedy, kiedy myślimy, że mogą nas uczynić sprawiedliwymi przed Bogiem. Nie zrobię tego, ale gdybym poprosił o podniesienie ręki tych z Was, którzy myśleli, że zostaną usprawiedliwieni dzięki przestrzeganiu zasad swojej grupy religijnej, Wielu z Was musiałoby podnieść rękę. Pozwólcie mi powiedzieć, że to Was nie usprawiedliwi. Jeśli jednak zostaliście usprawiedliwieni przez wiarę, to prawdopodobnie przestrzegacie przynajmniej praw o istotnym znaczeniu. Jednak samo przestrzeganie zasad nigdy nie usprawiedliwi Was w Bożych oczach. Chcę, abyśmy razem coś powiedzieli. Ale nie wypowiadajcie tego, jeśli w to nie wierzycie. Przestrzeganie zasad nigdy nie uczyni mnie sprawiedliwym w Bożych oczach. Przestrzeganie zasad nigdy nie uczyni mnie sprawiedliwym w Bożych oczach. Nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak daleko doszliśmy. Jeśli nie potrafimy pomyślnie pokonać tego etapu, to nigdy nie zakończymy tej pielgrzymki. To dopiero drugi etap, a przed nami jest jeszcze wiele. Jeśli nie rozumiemy dokładnie, nie pojęliśmy i nie zdajemy sobie sprawy z ważności i istoty usprawiedliwienia przez wiarę, to nie możemy pójść dalej, gdyż nadal będziemy się zaślizgiwać w te same problemy. Jestem przekonany, że legalizm stanowi największy problem Kościoła chrześcijańskiego. Wierzę również, że legalizm jest przyczyną większości grzechów w Kościele, ponieważ wielu szczerych i uczciwych ludzi stało się wyznawcami całego zbioru zakazów, takich jak nie cudzołóż, nie patrz na inną kobietę, nie rób tego, nie rób tamtego. Do tego stopnia skupili się na zakazach, że stali się ich niewolnikami. Sposobem na czystość nie jest stałe odpędzanie od siebie porządliwości. Im większy dajesz odpór porządliwościom, tym bardziej dominują one w Twoich myślach. Jest zupełnie inny sposób na zdobycie usprawiedliwienia dzięki Bożej sprawiedliwości przez wiarę w Jezusa Chrystusa. W następnym wykładzie będziemy kontynuować ten temat.